Jak wiecie, dzisiaj jest w chrześcijańskim kościele wspominane to wydarzenie wylania Ducha Świętego, które w naszym polskim języku określane jest mianem Zielonych Świąt. Adam w zeszłym tygodniu na początku czytał fragmenty z dziejów apostolskich z pierwszego i drugiego rozdziału te wydarzenie, ja dzisiaj ponownie przeczytam kilka z tych wierszy, i spróbujmy razem przyjrzeć się temu, co się wydarzyło i jakie to ma konsekwencje do dnia dzisiejszego. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział przeczytamy najpierw pierwszych kilka wierszy, pierwszą księgę. Napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił, a także, czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym został uniesiony w górę, dając polecenie przez Ducha Świętego apostołom, których sobie wybrał. Im też po swojej męce, w wielu niepodważalnych dowodach przedstawił się jako żyjący, ukazując się im przez czterdzieści dni i nauczając o królestwie Boga. A gdy ich razem zgromadził, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił w wodzie, lecz wy po niewielu dniach zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. A gdy oni zebrali się razem, pytali go, mówiąc Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz On powiedział do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i pory, które Ojciec swą władzą ustalił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyszedł do was i będziecie mi świadkami, także i w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, Aż do krańców ziemi. W tych słowach Łukasz wprowadza Teofila, tego, który jest nazywany miłośnikiem Boga, jak i tych wszystkich, którzy przez całe wieki takimi się stali, wprowadza w erę Kościoła, opisuje spotkanie się Pana Jezusa czy spotkania, które miały miejsce przez 40 dni po Jego zmartwychwstaniu. Pan Jezus został ukrzyżowany, złożony do grobu i tak jak zapowiedział, po trzech dniach powstał z martwych. To wydarzyło się w czasie żydowskiej paschy, przez Kolejne 40 dni po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, spotykał się z nimi. Czytamy w liście do Koryntian, że pewnego dnia spotkał się ze 120 osobami naraz. Nie były to jakieś halucynacje, zwidy, ale zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus spotykał się ze swoimi uczniami. Nauczał ich, przygotowywał ich do misji, która była przed nimi. Pięćdziesiąt dni po święcie Paschy jest kolejne żydowskie święto święto pięćdziesiątnicy, siedem tygodni po święcie Paschy. Kiedy Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, tutaj Użyte wyrażenie może oznaczać spotkać się, by zjeść razem. Tutaj w brytyjskiej Biblii jest, gdy spożywał z nimi posiłek. Pan Jezus nakazuje im pozostawać w Jerozolimie, nie oddalać się z Jerozolimy, ale czekać na obietnicę Ojca, o której już wcześniej oni słyszeli, od Jezusa. Jezus zapowiadał swoim uczniom przyjście Pocieszyciela, tego, który będzie z Nimi, który ich będzie nauczał, który będzie ich prowadził, który będzie ich uzdalniał do prowadzenia takiego życia, które będzie świadectwem tego, iż należą do Pana Jezusa Chrystusa. Zapowiada im, że zostaną ochrzczeni, czyli to greckie słowo oznacza zanurzeni w Duchu Świętym. Całe ich jestestwo zostanie otoczone obecnością i mocą świętego Ducha samego Boga. Tutaj jest w języku greckim, w ósmym wierszu, użyty czas przeszły dokonany. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyszedł do was. Jakkolwiek czasami ten czas przeszły dokonany jest używany w odniesieniu do przyszłych wydarzeń, które na pewno się wydarzą. A więc tutaj niektórzy tłumacze oddają go w przyszłości niektórzy, tak jak tutaj ten przekład, uwspółcześniony, oddaje go, że to już się niejako wydarzyło. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, czytamy, że był pełen Ducha Świętego i w mocy Ducha Świętego dokonywał wielkich dzieł. W mocy Ducha Świętego głosił dobrą nowinę. Uczniowie, kiedy Pan Jezus mówił o odejściu, byli pełni lęku, pełni obawy. Jak to będzie? Jak my poradzimy sobie, kiedy Ty odejdziesz, kiedy Ty nas zostawisz? Jezus mówi, nie bójcie się. Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę do Was. Będę z Wami. W Ewangelii Mateusza, w tej jego mowie pożegnalnej, czytamy, że Pan Jezus mówi, oto jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Uczniowie nie za bardzo to wszystko rozumieli i gdy Jezus z martwych wstał, spodziewali się, że teraz nastąpi wypełnienie wielu starotestamentowych zapowiedzi o panowaniu króla na tronie Dawida, o zaprowadzeniu na ziemi Królestwa Boga. Skoro z stał i żyje, niechaj więc panuje. I gdy oni właśnie byli razem zgromadzeni, spożywali możliwe ten posiłek, pytali go, panie, czy teraz, czy w tym czasie, odbudujesz Królestwo Izraela, czy my będziemy świadkami Twojego panowania i czy my będziemy razem z Tobą panować? Czy teraz nastąpi ta odnowa Królestwa Izraela i Ty będziesz królem, pokonasz Rzym, pokonasz wszelkie inne mocarstwa i zapanujesz ponad całą ziemią, a my będziemy z Tobą panować? Rzeczywiście prorocy zapowiadają Królestwo Mesjasza nad całą ziemią. Rzeczywiście zapowiadają, że wszystkie narody przyjdą i padną przed Nim, że On będzie panował ponad wszystkimi narodami. Oni znając te pisma, pytali się, czy to już teraz. I zwróćcie uwagę na odpowiedź Pana Jezusa. Nie wasza to rzecz. Nie wasza to rzecz. No jak to nie nasza? Przecież czytamy Pisma, oczekujemy Twojego królestwa, chwały. Pragniemy, byś był uznany przez wszystkich, żebyś rządził, żebyś władał. A Jezus do nich mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy ustanowił. Tu jest dla nas wielka wskazówka, że są w Piśmie Świętym słowa, są w Piśmie Świętym zapowiedzi, obietnice, które niekoniecznie dotyczą nas w całej swojej pełni. Niekoniecznie do nas należy rozszyfrowanie wszelkich szczegółów z nimi związanymi. Są pewne rzeczy, które Bóg ukrył przed nami. Są pewne rzeczy, których Bóg nam nie objawił i zbędnym jest dociekanie tych ukrytych rzeczy. Zbędnym jest spieranie się i kłócenie się w kwestiach, które nie są do końca objawione. Zgadzacie się, że jest wiele rzeczy w Piśmie Świętym, co do których w Kościele są bardzo podzielone opinie? Dlaczego tak jest? dlatego, że one nie są w pełni objawione. Mamy ich pewien zarys, ale nie ma takiego szczegółowego wyjaśnienia, które pozwoliłoby nam wszystkim w stu procentach się ze wszystkim zgodzić. Dyskutujemy, staramy się je zgłębić, rozmyślamy nad nimi, rozmawiamy o nich, ale przychodzi moment, w którym widzimy, że dochodzimy do granic możliwości naszego zrozumienia i poznania. Jeśli Bóg zechce, jeśli jest nam to potrzebne, jeśli to faktycznie ma służyć jakiejś ważnej Bożej sprawie w naszym życiu, Bóg jest mocen nam te rzeczy objawić, oświecić nas i dać nam ich właściwe zrozumienie. Natomiast jeśli w pewnych kwestiach brak nam jest tego zrozumienia, strzeżmy się przed wychodzeniem w naszych dewagacjach poza to, co jest napisane. Strzeżmy się przed ustalaniem na siłę rzeczy, których Pismo nie ustaliło. Pozwólmy Duchowi Bożemu mówić do nas i pokazywać nam to, co do nas należy, co jest pierwszą naszą powinnością, co jest tym, do czego Bóg nas wzywa, co nam objawił, co nam wyraźnie powiedział i co mamy czynić. Zauważcie, że wielu z tych, którzy debatowali i debatują nad wielkimi, trudnymi, teologicznymi kwestiami, nie zajmowali się i nie zajmują się tym, co jest oczywiste, tym, co jest pierwszoplanowe tym, co zostało tak wiele razy powtórzone na wszelkie możliwe sposoby, aby nie było wątpliwości co do tego. I tutaj Pan Jezus sprowadza swoich uczniów do tego, co jest dla nich pierwszoplanowe, co jest dla nich głównym zadaniem. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który wstąpi na was i będziecie mi świadkami. To jest zadanie, do którego Pan Jezus powołał swoich uczniów i które jest tak proste, jest tak oczywiste. Trudno tutaj zgubić się w tym poleceniu, o co Panu Jezusowi chodzi. Będziecie moimi świadkami. To słowo świadek oznacza kogoś, kto brał udział w jakimś wydarzeniu i ma wiernie relacjonować to wydarzenie. Jeśli ktoś będzie próbował go przekupić, aby zmienił to oświadczenie, ma się temu przeciwstawić. Jeśli ktoś będzie go próbował zmusić, zastraszyć, aby nie składał tego świadectwa, bo komuś to nie pasuje, bo godzi to w czyjeś interesy, ten świadek ma być gotowy znosić wszelkie przeciwności, wszelkie cierpienie, a nawet ponieść śmierć, aby złożyć wiernie świadectwo o tym, czego był uczestnikiem. Greckie słowo tutaj użyte to słowo martyros. Słowo, które nam się w naszym języku kojarzy z martyrologią. Co to znaczy Martyrologia. To te wszystkie bolesne historyczne wydarzenia, których ludzie byli świadkami. Składanie świadectwa o wielkim cierpieniu, przez jakie ludzie przechodzili. Pan Jezus do nich mówi: Wy będziecie moimi martyrami, moimi świadkami, ludźmi, którzy będą gotowi oddać życie składając świadectwo o tym, co wam przekazałem, czego byliście uczestnikami, co na własne oczy oglądaliście, czego doświadczyliście. I do tego uzdolnię was, do tego przysposobię was, do tego dam wam moc. Pan Jezus nie posyła ich, aby szli i byli świadkami, posługując się, ludzką zdolnością, nie szkolił ich w jakiejś kwiecistej retoryce. W tamtym czasie było wielu ludzi, którzy się tym zajmowali, którzy specjalnie szkolili się i przygotowywali się i byli kwiecistymi mówcami, którzy rozsiewali różnego rodzaju teorie, różnego rodzaju nauki, różnego rodzaju przekonania. Pan Jezus natomiast, mówiąc o ich posłaniu, o ich świadectwie, mówi o tym w kontekście mocy danej im przez Ducha Świętego. I zauważcie, że Pan Jezus nie mówi tutaj tylko o tym, że będziecie składali o mnie świadectwo, ale mówi, będziecie świadkami. Pan Jezus ma na myśli coś więcej niż tylko słowa. Zarówno w Ewangeliach, jak i później w listach apostolskich, czego dzieje apostolskie są ilustracją, widzimy dwa aspekty działania Ducha Świętego w życiu uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Jeden aspekt ma charakter zewnętrzny, często spektakularny, przejawiający się w różnego rodzaju nadprzyrodzonych zdolnościach, nadprzyrodzonym działaniu. Czytamy, że przez ręce apostołów dokonywało się wiele cudów. Chorzy byli uzdrawiani, a nawet martwi, wskrzeszani do życia. Uczniowie posiadali duchowe wejrzenie w ukryte sprawy. Był ten aspekt nadprzyrodzonego działania Boga w ich życiu i służbie. I drugi aspekt działania ducha to wewnętrzny, ukryty aspekt. Przemiany wnętrza człowieka, przemiany myślenia człowieka, napawania człowieka szczególną odwagą, mądrością, przemianą charakteru, napawania człowieka radością, pokojem, łagodnością, miłością, dobrocią. Czytając listy apostolskie, dzielimy to działanie Ducha Świętego na Jego owoc i na Jego dary. Jest owoc Ducha Świętego, charakter Pana Jezusa kształtowany w życiu wierzącego człowieka i dary Ducha Świętego, które służą różnego rodzaju posługom w Kościele. Posługom, które człowiek wykonuje nie w swojej własnej mocy, takich jak granie na instrumencie, czy przemawianie, czy usługiwanie przy stołach, ale nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego w sposób, który przekracza ludzkie możliwości. Pan Jezus mówi, to jest to, na czym macie się skupić. Być moimi świadkami, składać o mnie świadectwo, a ja zanurzę was w świętym duchu. I drugi rozdział dziejów apostolskich relacjonuje to, co wydarzyło się dziesięć dni później, po tym jak Pan Jezus został zabrany od nich. Dziesięć dni później, czyli pięćdziesiąt dni po święcie Paschy, nadeszło święto, czy nadszedł dzień, Pięćdziesiątnicy Zielonych Świąt. Czytamy, że oni wszyscy byli razem na jednym miejscu.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 Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi, obcymi językami, tak jak im Duch poddawał. I następne wiersze mówią o tłumie ludzi, którzy zgromadzili się na to żydowskie święto pięćdziesiątnicy, byli to ludzie z samej Jerozolimy, z okolic Jerozolimy, ale też z innych krajów, ludzie, którzy posługiwali się różnymi językami, obcymi językami. Nie byli to Galilejczycy, nie byli to Judejczycy. Ludzie z różnych części świata, którzy mówili różnymi językami. I wiersz jedenasty mówi, że zarówno Żydzi, jak i Prozelici, czyli ci, którzy stali się Żydami, którzy przeszli na żydostwo, słyszeli ich, jak w ich językach głosili, Wielkie Boże dzieła. Kiedy Duch stąpił na apostołów, oni zaczęli mówić tymi sobie nieznanymi językami, ale ludzie, którzy byli tam zgromadzeni z różnych części ówczesnego świata, rozumieli. Rozumieli, jak oni rozgłaszają wielkie Boże dzieła. I oczywiście zdumiewali się. I będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć. Nigdy wcześniej coś takiego się nie wydarzyło. Było coś zupełnie nowego. I ludzie zastanawiali się, jakże to możliwe, że ci prości ludzie mówią w ich językach, w tylu różnych językach. Byli tam też tacy, którzy... Powiedzieli, oni są pijani, oni coś bełkoczą. Najprawdopodobniej byli to rdzenni, judejczycy, którzy nie rozumieli tego, co oni mówili. i oni bełkoczą, co oni wygadują, oni się upili. Język im się poplątał. Drwili, mówiąc młodym winem się upili. I na to powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos,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 sposobów liczenia czasu, dziewiąta rano. W tamtym czasie ludzie nie chodzili od rana pijani. Jeśli się upijali, to późnym wieczorem. Piotr mówi, jest zbyt wcześnie, żeby już się zdążyli upić. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane. To, co tutaj oglądacie, jest wypełnieniem się proroctwa, które już wieki wcześniej zostało przekazane przez proroka Joela. Piotr cytuje kilka wierszy z proroka Joela, aby dowieść im, że to, czego są świadkami, nie jest wynikiem alkoholu, ale jest wynikiem wypełnienia się Bożej obietnicy.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 Wyleję w owych dniach ducha mego i będą prorokować. I dalej przechodzi do wydarzeń, które wtedy nie miały miejsca, których najwyraźniej apostołowie spodziewali się, że wkrótce się wydarzą. One wszystkie są u proroka zestawione w odniesieniu do czasów końca i nadejścia Dnia Pańskiego.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 Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I w następnych słowach Piotr im wyjaśnia, jakiego imienia mają wzywać i dlaczego. Kiedy Żydzi czytali te słowa, każdy, kto wzywa imienia Pana, w swoich pismach widzieli słowo Jahwe. Każdy, kto wzywa imienia Jahwe, będzie zbawiony. Piotr bierze ten fragment z Joela, bierze te prorockie zapowiedzi o wzywaniu imienia Jahwe i głosi im Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie tych słów, mężowie Izraelscy, Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg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 Bardzo zwięźle Piotr mówi o cudownym życiu i służbie Pana Jezusa, które cechowała Boża moc, znaki, cuda, niezwykłe rzeczy. Mówi o jego śmierci i tego, że Żydzi byli winni śmierci ich Mesjasza, tego, którego Bóg do nich posłał. Oni go się zaparli, oni go wydali na ukrzyżowanie i przez to stali się winni jego śmierci. To oni go zabili. Ale Bóg go wzbudził. Bóg go wskrzesił, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I to jest świadectwo, które oni składają. Świadectwo o życiu Pana Jezusa, Jego niezwykłych czynach, świadectwo o Jego śmierci, że ci, do których przyszedł, nie rozpoznali Go, nie uznali Go, ale zaparli się Go, odrzucili Go i wydali Go na śmierć. Ale Bóg wzbudził Go z martwych. Trzy proste elementy Ewangelii. Życie, śmierć, z martwych stanie Pana Jezusa Chrystusa. Takie poselstwo głosili. Proste poselstwo. Jak zobaczymy, jeśli Bóg pozwoli za tydzień, poselstwo, które dla Żyda było nie do przyjęcia. Ta pierwsza część, tak, cuda, znaki, tak, śmierć na krzyżu, Oto żydowskie pismo głosiło przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Dla Żyda stwierdzenie, że ich Mesjasz, ich wyzwoliciel, Boży Pomazaniec miałby zawisnąć na drzewie krzyża, było nie do przyjęcia. Przecież przeklęty jest ten, który zawiśnie na drzewie. Jakże błogosławiony Mesjasz miałby zawisnąć na drzewie krzyża? A jednak Piotr świadomy zgorszenia, jakim będzie krzyż, nie pomija tego faktu. Nie wiem, czy wiecie, ale wielu wczesnych katolickich misjonarzy, kiedy jechało głosić Chrystusa, nie mówiło w ogóle o Jego śmierci. Mówiło tylko o Jego cudach. Mówiło tylko o Jego mocy, o Jego powtórnym przyjściu i Jego królestwie. Pomijali kwestię krzyża, bo się bali, że ludzie, ludzie odrzucą, że ludzie nie przyjmą. Piotr Świadomy tego, że po pierwsze obwinia swoich słuchaczy za to, co się wydarzyło, to mówi to wy, to wy, rękami bezbożnych ukrzyżowaliście go i zabiliście go. Nie tylko nie obawia się tego, by złożyć na nich winę, głosi im poselstwo, które po ludzku rzecz biorąc jest nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Wierzy, że w tym poselstwie o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Mesjaszu jest Boża moc ku zbawieniu. Pełen Ducha Świętego głosi im śmierć i zmartwychstanie Bożego Syna. I dalej w następnych wierszach przedstawia znowu biblijne dowody na to, że On prawdziwie zmartwychstał. i na to, że On jest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 Bracia i siostry, oto Piotr, kiedy zostaje napełniony Duchem Świętym, jest wiernym świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Staje przed swoimi braćmi według ciała i przed prozelitami, którzy się mienią Żydami i głosi im życie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. To jest jego poselstwo, to jest jego świadectwo. Ono jest bardzo proste. Ono nie jest skomplikowane, ono nie jest zawiłe. To są trzy punkty Jego kazania. Bardzo proste, rzeczowe, trzeźwe. I czytamy, że gdy oni to usłyszeli, byli poruszeni, byli wstrząśnięci do głębi. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia. To jest dowód na to, że byli poruszeni przez Boga. Nie przez ludzkie jakieś dewagacje, nie przez piękne słowa, nie przez oratorstwo. Kiedy człowiek jest poruszony przez człowieka, przez jego kwiecistą mowę, koncentruje się na swoim przyjemnym, czy mniej przyjemnym, zależy o czym jest mowa, odczuciu. Koncentruje się na swoim doznaniu. Ach, ten to ma gadane, ten to dobrze mówi, tak mądrze wykłada. No, wreszcie wszystko mi się rozjaśniło. Człowiek koncentruje się na swoim doznaniu, na swoim doświadczeniu. Natomiast ci ludzie, kiedy zostali wstrząśnięci tymi słowami, zapytali, co mamy robić? Co mamy czynić? Kiedy dotyka nas Bóg, kiedy Bóg posługuje się człowiekiem, aby przemawiać do nas, nasze emocje mogą być poruszone, nasze umysły mogą być oświecone. Możemy być uczestnikami tych wszystkich elementów, które towarzyszą tym dobrym mówcom, ale jest coś więcej. Jest zmotywowanie do działania, do Życia, do zrobienia czegoś z tym, co Bóg mówi. Boże Słowo, kiedy dociera do człowieka, wykonuje w nim pracę, która zmusza tego człowieka do działania. Jeśli skutek jest jakikolwiek inny, to albo poselstwo nie było z Boga, albo nasze serca są niewrażliwe na Boży głos. I nie przyjmujemy Bożego Słowa tak, jak należy je przyjmować. Jeśli Boże Słowo dociera do nas w swojej mocy, to Bóg mówi, ono wykonuje skutecznie pracę, z którym je posłałem. Ono jest jak deszcz, który nawadnia ziemię i potem coś z tej ziemi wyrasta. Jest rezultat i ten rezultat jest w zmotywowaniu człowieka do działania. I oni pytają Piotra, co mamy czynić? A Piotr rzekł do nich, opamiętajcie się. Albo w innych przekładach, pokutujcie. Zmieńcie myślenie i co za tym idzie, zmieńcie życie. Niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów. A wtedy, co się stanie? I wy otrzymacie dar Ducha Świętego. Trzy znowu proste elementy. Musicie zmienić swój stosunek do Jezusa. Musicie uwierzyć, że On jest Mesjaszem, że On jest posłanym przez Boga Zbawicielem, że Jego śmierć, nie była dziełem przypadku, nie była wynikiem jakiejś jego religijnej klęski, ale była zapowiedziana przez waszych proroków i była. Wielu proroków mówiło o śmierci i cierpieniu Mesjasza, tyle że Żydzi nie chcieli tego słuchać. Tak jak i dzisiaj wielu chrześcijan nie chce słuchać na temat cierpienia, nie chce słuchać na temat ofiary, nie chce słuchać na temat posłuszeństwa ale koncentruje się na chwale, koncentruje się na tych chwalebnych rzeczach, na znakach, na cudach, na doświadczeniach, na królestwie, na nagrodzie. Jedno i drugie jest prawdą. Jest królestwo, jest nagroda, jest życie wieczne, jest zbawienie, ale jest też cierpienie. Jest też ofiara, jest też zapieranie się samych siebie, są wyrzeczenia. To wszystko Dotyczyło Mesjasza i to wszystko dotyczy tych, którzy chcą wstępować w Jego ślady, którzy chcą wierzyć w Niego. I Piotr mówi, musicie zmienić swoje myślenie, musicie się opamiętać, przestać myśleć tak jak myślicie i zacząć wierzyć wszystkiemu, co Bóg mówi w swoim Słowie i tak żyć, i tak postępować. Jeśli tak jest, to dajcie się ochrzcić. Jeśli tak jest, że chcecie skończyć ze waszym starym życiem, z waszym starym myśleniem, dajcie się ochrzcić. Chrzest w żydowskim myśleniu był bardzo klarownym przekazem tego, że trzeba coś zostawić, coś utopić i zacząć nową drogę. Jan Chrzciciel dobrze przygotował drogę pańską. I wyraźnie na, o tym nauczał i do tego wzywał i to było jasne dla Żydów, co oznacza chrzest. Jest rozpoczęcie nowego życia, pogrzebanie starego, skończenie z tym, co do tej pory. Opamiętajcie się, dajcie się ochrzcić. Wasze grzechy zostaną wam przebaczone. To wszystko zło, które uczyniliście i robiliście, zostanie wam odpuszczone. Bóg to wszystko od was zabierze, Bóg was z tego wszystkiego oczyści i wtedy... I wy otrzymacie Ducha Świętego. To, czego my doświadczyliśmy, to, co właśnie było tą zapowiedzią proroka Joela i to, co oglądacie, to stanie się i waszym udziałem. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Ta obietnica przebaczenia grzechów i napełnienia Bożym, Świętym Duchem była skierowana do nich, do tamtego pokolenia, ale nie tylko. Była też skierowana do ich dzieci, do następnego, do kolejnego pokolenia, ale nie tylko, do wszystkich, których Pan, Bóg nasz powoła. Ta obietnica, wierzę, jest i dla nas, którzy żyjemy Wiele, wiele, wiele wieków później. Potrzebujemy pełni Ducha Świętego, tak jak pierwsi uczniowie, aby być świadkami życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela. Bez mocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wypełnić tego powołania, które na nas jest złożone w naszym pokoleniu. My jesteśmy tymi na krańcach ziemi z ich perspektywy, którzy i dzisiaj są otoczeni ludźmi, którzy nie znają Boga, którzy nie znają tak naprawdę Ewangelii. Mają wiele informacji, mają zarys prawdy, ale jakże ten zarys jest pozamazywany różnymi ideami, różnymi filozofiami, różnymi kłamstwami, które sprawiają, iż ta Ewangelia, którą słyszą, nie ma w mocy w ich życiu. I naszym zadaniem dzisiaj, bracia i siostry, jest bycie wiernymi świadkami tego, co Jezus czynił, Jego śmierci i znaczenia Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego powtórnego przyjścia sądu i wiecznego panowania. I nie sądźmy, że cokolwiek innego zbawi ludzi. Nie sądźmy, że Atrakcyjność naszych spotkań, czy ewangelizacji, czy jakichś przedsięwzięć chrześcijańskich uratuje ludzi. Oto Bogu upodobało się, aby zbawić tych, którzy wierzą, przez wydawałoby się głupie zwiastowanie, przez mówienie tego, co się stało. Czy to jest zbyt wielkie zadanie dla nas, aby mówić ludziom o tym, co wierzymy, że się wydarzyło. Przekazywać im świadectwo, które my otrzymaliśmy od naocznych świadków Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Ewangelia, prawda o Jezusie Chrystusie jest Bożym sposobem na zbawienie tego świata. Wielu ludzi dzisiaj sięga po różne inne metody sięga po różnego rodzaju inne sposoby docierania do ludzi. Oczywiście gdzieś ta Ewangelia jest tam wpleciona, ale jakże często traci swoją moc przez to, że jest jakimś dodatkiem, że jest jakimś tylko wplecionym elementem w pośród tak wielu różnych innych ciekawych i atrakcyjnych dla zmysłowego człowieka elementów, że traci swoją moc. Apostoł Paweł, jak zobaczymy w przyszłym tygodniu, jeśli Bóg pozwoli, w pierwszym liście do Koryntian mówi o tym, iż postanowił nie umieć między Koryntianami niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów zgorszenie, dla Greków głupstwo, ale dla powołanych moc Boga ku zbawieniu. I mówi, strzegłem się, by nie czynić tego w jakichś pięknych słowach, aby krzyż nie stracił swojej mocy. Pomyślmy o tym. Pawłowi zarzucano, że jest prostakiem w mowie, ale Paweł mówi, że świadomie nie posługuje się piękną retoryką, świadomie nie posługuje się zawiłymi wywodami, ale w prosty sposób głosił ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, wierząc, że w tym jest Boża moc do zbawienia ludzi. I my potrzebujemy odzyskać wiarę w moc Ewangelii, w moc tego prostego poselstwa, że Jezus Chrystus umarł za nas, że my potrzebowaliśmy Jego śmierci, że jesteśmy tak zepsuci i tak niezdolni podobać się Bogu, że zasługiwaliśmy jedynie na śmierć i On w nasze miejsce umarł, ale nie został w grobie, został z martwych zbudzony. Powiecie, wszyscy przecież to wiedzą w naszym kraju. Kto tego nie wie? Owszem, ludzie znają te fakty. Tyle, że one są przedstawione w takim religijnym kontekście, w którym to w ogóle nie ma mocy. To budzi emocje, to budzi jakieś religijne sentymenty, ale nie prowadzi do tego, do czego ci ludzie zostali doprowadzeni, kiedy Piotr głosił im te fakty. Czy Żydzi nie znali tych faktów o jego śmierci? Czy nie znali faktów o jego zmartwychwstaniu? O tym było głośno. To nie było coś, o czym jeszcze wtedy nikt nie wiedział. Już wtedy było głośno. Grób był pusty. Ludzie o tym mówili. Co się stało? Oczywiście niektórzy tam przebrali, że to uczniowie go ukradli i tam te różne teorie zaczynały się tworzyć. Ale on im przedstawia te fakty i oni są poruszeni do głębi. Bracia i siostry, potrzebujemy dwóch rzeczy. Potrzebujemy pełni Ducha Świętego, które nie jest wydarzeniem jednorazowym, ale jest ciągłą naszą potrzebą. W czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy uczniów ponownie modlących się o odwagę i moc, aby głosić Słowo. I czytamy, że tam zatrzęsło się całe to miejsce i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Nie tylko w Dzień Pięćdziesiątnicy zostali napełnieni Duchem Świętym. Ale w czwartym rozdziale to się powtórzyło. I apostoł Paweł pisząc później do Efezjan, wzywa do tego, by nieustannie być pełnymi Ducha Świętego. Nieustannie szukać Jego pełni. Nie zadowalać się jakimś przeżyciem. Nie zadowalać się jakimś doświadczeniem. Nie zadowalać się tym, co zrobiliśmy w Jego mocy, tu czy tam, ale szukać Jego pełni w naszym życiu. Poddawać Mu całe nasze życie zupełnie, aby charakter Pana Jezusa był w nas kształtowany i aby według woli Boga i w naszym życiu manifestowała się Boża moc w tym wymiarze, w jakim przerasta to nasze ludzkie możliwości, tak jak sam Bóg zechce nas użyć i zechce nam udzielić swoich darów. Ale tego mamy szukać, bracia i siostry. O to mamy nieustannie się modlić. O to mamy prosić. I po drugie, głosić prostą, starą Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu tych, którzy uwierzą. Tych, których Bóg powoła. Nie upiększać jej. Nie ozdabiać jej. Nie oczyszczać jej z krwi. Nie oczyszczać jej z cierpienia. Nie oczyszczać jej z hańby. Nie wstydzić się krzyża Pana Jezusa Chrystusa, ale w mocy Bożego Ducha głosić prostą Ewangelię, wzywając ludzi do opamiętania, do tego, by dali się ochrzcić i obiecując im Ducha Świętego. Nowe życie, moc Boga, by prowadzić nowe życie. Proste poselstwo, bracia i siostry, wszyscy to wiemy, obyśmy to czynili. Powstanie, proszę, do modlitwy. Dziękujemy, kochane Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Odkupiciela, Twojego Syna, którego w swej miłości wydałeś za nasze grzechy. Dziękujemy za Jego uniżone przyjście na tą ziemię w postaci sługi, za Jego życie pełne dobrych uczynków, pełne mocy, pełne objawienia Twojej chwały. Dziękujemy za Jego cierpienie i śmierć w nasze miejsce, za nasze grzechy. Dziękujemy za zmartwychwstanie, że rozwiązałeś więzy śmierci, że wzbudziłeś swego Syna z grobu, potwierdzając, że On jest prawdziwie Twoim wybrańcem, Twoim pomazańcem, Królem Izraela i nie tylko Izraela. Według ciała, ale tych wszystkich, którzy staną się duchowym Izraelem przez wiarę w Niego, w Jego imię. Panie Boże nasz, modlimy się o pełnię Twojego Ducha Świętego w naszym życiu. Pomóż nam rozumieć, jak ograniczone są nasze możliwości, jak słabi jesteśmy, jak niezdolni by cokolwiek z siebie samych uczynić, czegokolwiek dobrego dokonać. Daj, Panie, byśmy mieli to gorące pragnienie, wytrwałą modlitwę, o Twojego Ducha Świętego w nas. Pomóż nam skupiać się na tym, co jest naszym zadaniem, nie dawać się wciągać w puste dewagacje, nie marnować naszych sił, naszej energii, naszego czasu, na sprawy, których końca i tak nigdy nie dojdziemy. Zatrzymać się w tym miejscu, w którym Twoje Słowo wyznacza granice. Skupić się na tym, co nam wyraźnie powiedziałeś, co wiemy, że jest naszym obowiązkiem, naszą powinnością. Na prowadzeniu życia zgodnego z Ewangelią. Życia, które jest godne Ciebie. Aby nasze czyny zgadzały się z naszymi słowami. Prosimy, kochany Ojcze, dopomóż nam. Napełniaj nas Twym Świętym Duchem. I daj nam odwagę, daj nam wiarę w moc Ewangelii, abyśmy nie zakładali, że ludzie wiedzą, że ludzie rozumieją, ale byśmy mieli Twoją odwagę i Twoją mądrość i Twoją łaskę, by głosić Ewangelię. Prosimy, Panie, dopomóż nam być Twoimi świadkami. Jeśli trzeba cierpieć, znosić śmiech, szyderstwa, drwiny, Jakiegokolwiek innego rodzaju moglibyśmy ponieść tutaj szkody. U Ciebie mamy wielką zapłatę. U Ciebie mamy obietnicę wiecznego życia i wiecznej nagrody. Pomóż nam, Panie, zwrócić nasze oczy na zapłatę i pracować, i cierpieć, i być Twoimi świadkami do końca naszych dni. Amen.